Tyle jeśli chodzi o, yy, w zasadzie tyle jeśli chodzi o Primera División. Wspomnieliśmy też wynik meczu Realu z Atletico. Atletico yy, rozczarowuje w tym sezonie, tak jak powiedzieliśmy, po, po dobrym zeszłym sezonie. Yy, także w, w tej chwili pomału ta czołówka się klaruje, na korzyść oczywiście Wielkiej Dwójki. Yy, I tylko Real właśnie można powiedzieć, że został jeszcze, jeszcze, nie stracił dystansu póki co do nich. Yy, zobaczymy jak to będzie w, w, w jego meczach bezpośrednich yy, z Wielką Dwójką. Przechodzimy teraz do wydarzeń w Europie, szczególnie jednego, o którym już mówiliśmy tydzień temu, także teraz wracamy do sprawy Runeja, w której nastąpił po prostu Hitchcockowski, zwrot akcji, nikt by się tego nie spodziewał, ni to ni zawąt, Runej ogłosił, że zostaje w Manchesterze. Mnóstwo, mnóstwo już zostało napisane na ten temat, rekonstrukcji całego, przebiegu całej sytuacji, także opinii na ten temat. Myślę, że co do jednego możemy się zgodzić, że Runina nas zaskoczył jako człowiek, chyba może tak powiedzieć. No dziwna sytuacja, no nawet naprawdę nie wiem jak to skomentować. No, w tamtym tygodniu mówiliśmy, że już chyba naprawdę odchodzi, że już szuka, wymienialiśmy kluby, do których może iść. E, a w jeden dzień wydał oświadczenie, że odchodzi zre, znaczy, że już nie widzi przyszłości, że Taka polityka transferowa i w ogóle, że Manchester już schodzi na dno, a następnego dnia podpisał kontrakt, tam przewyższył, podwyższył swój kontrakt o tam dwa, chyba dwukrotnie. No i kocha swój klub, tak. No, no dziwne, no. Po oczywiście można było się tego spodziewać, no bo tak jak mówiliśmy, nie uważamy go za zbyt inteligentnego człowieka jakiegoś, który jakby ogarnia to wszystko, co się dzieje wokół niego. No, i to tak jak czytamy w artykułach w angielskiej prasie, no, palce maczał w tym wszystkim jego agent, tak naprawdę. On sam pewnie miał niewiele wspólnego z tym całym zamieszaniem, bo tak, Runaj nie miał jakby. Też nie, też nie sądziliśmy, że sam Runej mógłby, znaczy, taką intrygę wymyślić i wydać takie oświadczenie, napisać i potem następnego dnia, no to, to nie pasuje do Runei'a, on tak, tak, nie załatwia spraw. I mało tego, my właśnie sądziliśmy, że to jest e, efekt jakby jego zagubienia, prawda, znaczy tak naprawdę to nie musi do końca wykluczać, bo, bo, w momencie, kiedy on się pogubi, prawda, jego agent łatwiej mógł nim manipulować, ale spodziewaliśmy, znaczy ja mu nawet trochę współczułem w tej sytuacji, bo to była sytuacja trudna dla niego, prawda, i to odejście z Manchesteru miało być jakby dla niego okazją do do, do złapania oddechu, do odpoczynku. Tymczasem zostaje i w momencie, kiedy już zdążył sobie trochę wrogów nawet w klubie narobić. No i musi przepraszać kibiców, tak? Że i, tak, czegoś nie zrobił, bo no nie miał okazji chyba w tym. Miał już, już zagrał teraz? Był, znaczy, nie, nie, nie zagrał w meczu, ale był wywiad bezpośrednio po całej sytuacji no, ja dla MUTV tak, i, i no tam nie, nie, nie przeprosił, nie przeprosił. Znaczy ja rozumiem, że w telewizji tak, to nie chodzi o telewizyjne przeproszenie bardziej, że wyjdzie na boisko i po prostu, nie wiem, jakąś koszulkę, czy w ogóle mikrofon dostanie i przeprosi cały stadion. I o to chodzi bardziej mi. Ale z drugiej strony, no, cała ta sytuacja jest o tyle zaskakująca, że no naprawdę to, co się stało przez ten tydzień, to nikt by nie mógł tego wymyślić, żeby. No tutaj Runy już odchodzi, tutaj już wydaje oświadczenie, nagle podpisuje, a Ferguson był zaskoczony zupełnie całą tą sytuacją, on, on naprawdę, znaczy obie strony zagrały bardzo dobrze, to trzeba powiedzieć, nikt, nie, nikt nikogo nie skreślił, Ferguson wyszedł, miał w konferencję, powiedział, że jest zaszokowany tym, co się dzieje, że nie tak to miało wyglądać, no ale że zawsze są otwarte drzwi, czyli zostawił furtkę dla runy a następnie wydał oświadczenie, że no nie widzi za bardzo opcji, żeby Manchester się rozwijał, no i jak się nie będzie rozwijał, no to pomyśli o odejściu. Też nie powiedział do końca, ale powiedział też, napisał też, yy, że jeżeli będą wzmocnienia, no to będzie dobrze i on chce w Manchesterze zostać jakby, no to między słowami to wszystko było oczywiście. Następnego dnia podpisuje kontrakt i podobno jest tam klauzula, yy, która mówi o tym, że jeżeli nie zostaną poczynione jakieś tam wzmocnienia, nikt oczywiście nie wie jakie, no bo trudno, żeby ktoś wyszedł i publicznie to powiedział, to runaj będzie mógł odejść za 30 milionów funtów, czyli za mało, no, możemy tak myśleć, że to jest mało, jak za Runeja. Tak więc to wszystko jest dziwne. Dwa, że widać, że Runaj chyba nie jest jakoś tak bardzo przybity tą całą sytuacją, którą zrobił, y, już nie będziemy o tym mówić, to osobistej jego sprawy. I widać, że on po prostu, to, to nie jest tak, że on był jakoś załamany tym wszystkim, tylko bardziej to była jakaś gra jego agenta i już Ferguson zaczyna po prostu otwarcie o tym mówić. Już y, dzisiaj, wczoraj pojawiły się artykuły, które i Fergusona, cytaty, w którym on mówił właśnie, że, że to jest y, manipulacja tego agenta. Ten agent w ogóle, jeżeli się poczyta jego historię, jest jakimś dziwnym człowiekiem, który jak 16-letka, ja, jeżeli jak Ronnie miał 16 lat, wziął, podpisał z nim niby jakiś kontrakt, y, potem musiał dochodzić w sądzie, że podpisał ten kontrakt, bo Manchester nie chciał mu zapłacić. Potem dostał zakaz chyba bycia menadżerem na dwa lata, więc jakiś się po prostu koszmar. ale no, porównaj, jakby <grafy> wszystkiego się można swoje znaczy to, to jest rodzaj, no, on jest tak wygląda i tak, taki pewnie jest, no, że jest taki, że nie, nie chce nikogo, nikomu robić na złość i, i, że jak już jest jego menadżerem, no to niech będzie, no, bo co za różnica, jak on i tak ma te pieniądze na koncie. Być może, chociaż ja nie wiem, nie wiem czy trochę to nie jest zbyt taki, taki łagodny tak e, obraz Runeja. E, nie sprawia też wrażenia człowieka, który by nie, nie, nie potrafił zadbać o swoje interesy w, w pewnym sensie, znaczy wiadomo, wiadomo co sknocił, prawda? On jest najlepiej za zarabiającym po sp sportowcem w Anglii, 33 miliony funtów w jeden rok zarobił. Na reklamach i na wszystkim. Czyli dobrze mu się powodzi, czyli dobrze e, kieruje swoją karierą i on i jego menadżer jakby też trzeba powiedzieć. No tylko, że teraz jego, jakby jego menadżer przejął. I normalny jakby zawodnik, normalny piłkarz, no to jeżeli takie coś by się stało i tak jak myślimy, że jest, że to menadżer to wszystko jakby zaaranżował, no to by go zwolnił. No ale to też równo jakby po prostu, no ty, może ty wiesz, no może się daje tak manipulować trochę, no to jest, to jest dziwne, no nie, nie wiemy jak to jest, no też zobaczymy co Ferguson jakby, no, jak Ferguson wpłynie na tą, tą sytuację, bo to jest też może być ważne, skoro jednak Runei podpisał ten kontrakt. No co, co z tego, że dwa razy wyższy, no ale podpisał kontrakt, chce zostać w Manchesterze, czyli się liczy z Fergusonem trochę. To nie wiadomo, czy na przykład Ferguson nie będzie teraz już miał wpływu, skoro już Runei ma te pieniądze, ma to wszystko, co, co niby tam chciał on jego menadżer, no to czy teraz nie, nie, nie będzie jakiejś akcji skierowanej przeciw menadżerowi. No. To ciekawe, to ciekawe jest, ja myślę, że, znaczy nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby Runi jakby nie wiedział o tej całej sprawie na bieżąco, prawda, i, i jakoś, jakoś, że, że, że i, żeby, i żeby miał z tym jakieś problemy, ja mam wrażenie, że, że dobrze wyszedł, wiadomo, dobrze wyszedł na tej sytuacji, tak samo jak menadżer. Możliwe, że oni po prostu, on po prostu ma poczucie, no jeżeli jego menadżer mu załatwił taką sytuację, tak naprawdę warunki, które on przynajmniej na papierze wynegocjował, to, to ma, mało kto chyba byłby w stanie to wynegocjować, więc nie sądzę tutaj, żeby jakiś runy miał i e, w jego sytuacji właśnie, nie sądzę, żeby e, też e, runy miał do, do menadżera pretensje. No, jeszcze, jeszcze, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że pozycja ja tak naprawdę nie była taka mocna, no. Wiadomo, że dobry piłkarz, ale w tym obecnym momencie kariery wszystkie zawir zawirowania i to, co się dzieje, już go wyzywali od judaszów tam e, i o, już palili go tam koszulki grozili mu połamanie nóg, nawet chyba śmiercią tak, bo Tak, tak, że do, do, do dom miał ochraniany już. No to jakby przychodzisz do klubu i mówisz, ok, to chcemy podpisać kontrakt, że o, już się namyśliliśmy, no to generalnie nie jest tak dobrze, że jak przychodzisz i mówisz, dobra, podpiszmy ten kontrakt, no to wtedy mówimy, dobra, masz tu 20% podwyżki, jest spoko, a... Dostał dwa razy więcej i bez w ogóle mrugnięcia okiem nagle wszyscy podpisali, wszyscy są szczęśliwi, więc to jest w ogóle dziwna sytuacja, no ale cieszymy się, że jest Runeja, cieszymy, cieszymy się, że został w Manchesterze, bo to jest jego miejsce. Niech. Ciężko w ogóle sobie wyobrazić go tak naprawdę w niej drużynie. Dla mnie jeszcze jedna sytuacja jest mocno zastanawiająca, mianowicie e, skąd oni wezmą pieniądze na te wszystkie wzmocnienia, które mu obiecali, skoro przecież sytuacja Manchesteru jest najgorsza od paru lat i nie, nie, nagle w ostatnim miesiącu się radykalnie nie poprawiła, a już się mówi o Ribéry, o Bailu, który tam ma, ma pójść na wymianę, prawda, do zawodników. Mówi się um, o Schneiderze, także to są zawodnicy z, w tej chwili pierwszoligowi, także za każdego przynajmniej 20-30 milionów od, ty od tej sumy będziemy zaczynać negocjacje, prawda. Tym, I Tymczasem r, r, r, klub jest w długach. Ja w ogóle mam wrażenie, że ci Blazerowie to m, nie do końca od początku mieli na, na myśli tak naprawdę dobro o Manchesteru, nie, tylko nie. wygląda tak, jakby go chcieli wydoić. I nagle mają wpompować z niego 100 milionów na transfery tylko dlatego, żeby Runi został ja tego nie widzę, natomiast y, jeśli chodzi o Fergusona, to on, on na tym wyszedł bardzo dobrze, bo za zachował zawodnika y, kluczowego dla swojej drużyny, w momencie, w którym tak naprawdę y, już był chyba pogodzony z jego stratą. I, i, i no to duży szacun dla niego, że, że nie jakby nie obraził się, prawda, nie pogniewał się, on jest też już zbyt stary i zbyt, zbyt doświadczony, żeby, żeby, żeby jakoś do siebie brać takie, takie rzeczy, ale to jest jego właśnie y, duży sukces jako menedżera też. Y tak, to jest duży sukces, ale też to pokazuje yy, też tyle, że to nie był konflikt między Fergusonem a Runejem, bo gdyby to był konflikt między Fergusonem a Runem, to Runeja już by nie było. Już pamiętam, przypominaliśmy już ostatnim razem te wszystkie Beckham, Sztam, Rokin. Tam nie było, przebacz, no pokłóciłeś się z Fergusonem, jesteś na aucie i tyle. A tutaj widać było, że naprawdę Fergusonowi zależy na Runeju. Jest zdziwiony w ogóle, bo on traktuje go jak swojego syna. Dzwoni do niego, w mi jak w mistrzostwa świata trwają i dzwoni do niego, mówi, żeby się nie przejmował, żeby grał swoje. Tak więc naprawdę się zaangażował w tego chłopaka, i tak jak w nikogo innego od paru, nap naprawdę od paru dobrych lat. Yy, no i no i naprawdę jakby mu się kroiło serce, tak jak wtedy mówił, że naprawdę był tym wszystkim, że jak to jest możliwe w ogóle, że Wayne mi coś chce to, coś takiego zrobić. No i wyszedł naprawdę na no jak człowiek, tylko że wiemy, no to, to nam ty też tyle mówi że to nie był konflikt między Runejem a Fergusonem, co niektórzy mówili, że tak, tak jest, już przypominają te wszystkie sytuacje. No to, to jednak no to nie było to, no i to jest też o tyle dobrze, że wiedzieć, że w Manchesterze jakby nie ma tego konfliktu i mogą spokojnie się przygotowywać do walki o najwyższe trofea chociaż w tym sezonie nie wiadomo, czy, czy to będzie im dane. Um, tymczasem pod nieobecność Runeja e, Manchester wygrał wreszcie na wyjeździe w lidze i dwie bramki strzelił. Cicciarito, niech kto inny jak... E, e, czy, czy wiesz, w ogóle Johnny, co to znaczy po przełożeniu na polski? Cicciarito? Nie, nie mam pojęcia. To jest Groszek, czyli on jest takim... E, meksykańskim Grosickim, można powiedzieć. I tak gra! <grafy> <To> nie <grafy> nie gra, <grafy> gra też jak Grosickie. Nie wiadomo, czy Bóg Grosickiego przecież Aston Villa podobno może. Bóg... Ta, także dwa groszki dwa groszki w Premier League, może już niedługo, ja kto ja wie. Tu, ja jeszcze tylko czekam, aż w końcu zadebi zadebiutuje nasz ulubienie, Znaczy zadebiutuje, no zadebiutuje golem, może tak powiedzmy, że strzeli w końcu pierwszego gola Bebe. I tak, grał jakieś 11 minut na samym początku e, sezonu. E, tak więc no liczę na to, że też Bebe, 7,5 miliona funtów, na DVD został ogląd widziany tylko przez Fergusona. D no to dob dobrego menadżera ma Be Bebe. Kolejny dobry menadżer zawodnika związany z, jakoś z Manchesterem United, to Bebe wygląda na to, że to jest jeden z najlepiej opłacanych aktorów w tej chwili na świecie. Dokładnie, i też trzeba powiedzieć on ma 20 lat. I Car Carlos Queiroz powiedział o nim, że ma większy talent niż na niej Cristiano Ronaldo. Więc naprawdę czekam, aż yy, pokaże. No Ferguson ma chyba pięciu czy sześciu napastników yy, w składzie. Też licząc z tych młodych, jak Machado i takich Welbeck. E, tak więc no Bebe jest kolejnym młodym. Czy, czy będzie mu <ścoughs> czy, czy, czy zadebiutuje? To jest, znaczy, zadebiutuje i zacznie strzelać gole. Podobno na treningach jest lekko zagubiony. Ale to może wynika z tego, że Angielskiego nie zna. Yy, może, ale to chyba najpierw na treningach zacznie grać, a potem dopiero strzeli go, No nigdy nie wiadomo, o, to jest to jest, yy, to jest yy, historia nie, niezwykła, więc może też niezwykły ciąg dalszy będzie miała. Yy, tak, skoro Wenger wierzył w i Fawiański no teraz zaczyna dobrze wronić, to może za parę lat. Yy, tak, a to z kolei historia Bambiego, który, który na razie, na razie. Który na razie, kto wie, może, może właśnie pracuje na swoim przychodź w arsenalu. Yy, tylko jeszcze a propos tych napastników Manchesteru, chciałem powiedzieć, że film yy, McNulty dzisiaj się zastanawiał, yy, co będzie z Runejem, kiedy wróci już do formy i do składu. Czy po prostu, czy będzie miał yy, tak z, z od razu miejsce w składzie, yy, wobec wysokiej formy właśnie Chicharito. My nie mamy z Johnem wątpliwości, że, że, że kiedy tylko runy będzie sprawny i, i dostępny, to po prostu zagra. Co do Ciczerito, to przypomniało mi się, jak nagrywaliśmy pierwszy podcast, który nie, nie, nie ukazał się, no bo była yy, fatalna jakość. I tam za każdym razem, mówiliście, jak mówiliśmy o właśnie Ciczerito, to przypominaliśmy, jakiego gola strzelił. Możesz cicho nią przypomnieć. Zakopnął się w głowę w meczu z Chelsea. A, a tym, w, te, w tej kolejce, żeby oddać mu sprawiedliwość, czyli po prostu, no, to była akrobatyczna bramka. West Brom, polecamy, polecamy ją zobaczyć. A propos bramek yy, i pięknych bramek, zapraszamy do głosowania yy, na bramkę kolejki Primera Division. Będą trzy kandydatki yy, dzisiaj przy Podkasie i zapraszamy, żeby, żeby wybrać jedną z nich. Yy, na koniec yy, yy, jeszcze wracamy do Hiszpanii na moment. Yy, chociaż tak naprawdę yy, trochę wracam do Hiszpania, trochę, trochę jesteśmy w Krakowie. Bo oto e, może nie, nie bardzo e, głośny w Polsce, ale był turniej e, z udziałem e, drużyny Realu Madryt do lat 18 I być może trochę niespodziewanie, ale oddaję głos tutaj e, Johnemu jako ekspertowi od, od przynajmniej, tego, od przynajmniej tego, tego turnieju tej drużyny. Nie będę zachwalał Realu, ale e, tak warto powiedzieć, że właśnie w sobotę i w niedzielę w Krakowie odbywał się turniej Alpin Junior Cup. Alpin to firma, która sponsorowała cały ten turniej. No i na, na nowym stadionie Krakowi, bardzo ładnym, trzeba powiedzieć. Pierwszy raz byłem i naprawdę bardzo ładny stadion. Malutki, ale bardzo przyjemny. E, spotkały się cztery drużyny, właśnie młodzieżowe do lat 18. MKS Żelina, Krakowia oczywiście, e, Rapid Wiedeń, no i gwiazda, znaczy no wiadomo, Real Madrid. firma przyjechała, która miała jakby rozjaśnić cały ten turniej. No i rozjaśniła, pokazała, najle że najlepiej gra w piłkę. Ma najlepszych zawodników. Pokarnych wygrała w niedzielę z Rapidem w Wiedeń. Yy, w karnych yy, piłkarze, młodzi piłkarze Real Madrid byli bezbłędni. A z kolei gracze Rapidów Wiedeń yy, potrafili tylko raz pokonać yy, młodego Taki yy, Takim opseudonim, bo raz, że jest podobny, a dwa, że no, w, nikt nie wie jak się nazywa. A, ale wybronił trzy karne, więc naprawdę mm, szacunek dla tego młodego zawodnika. No i ch to chciałem o tym powiedzieć, no bo naprawdę było, było sporo osób, nie wiem, koło 500 osób na, na, w niedzielę na, na meczu Realu i, i, i Rapidu Wiedeń, no bo Krakowie zajęła oczywiście ostatnie miejsce, nikt się nie spodziewał, że pod, będzie potrafiła jakokolwiek pokonać, a mecz Realu z Rapidem Wiedeń naprawdę okazał się ciekawym widowiskiem, no bo e, Rapidowi prowadzenie w 8 minucie, strzelił gola Pablo Haas który y, został królem strzedzów z dwoma brękami na koncie. Y, a da I tak się zakończyła pierwsza połowa, a w drugiej połowie już Real musiał y, gonić i odrawieć straty, no bo nie wypadało przegrać z Rapidem Wiedeń. No i w końcu im się udało, strzelił gola, y, z kolei Pablo Plaz plaza, plaza, tak, plaza. Strzelił gola, 1-1, no i karne. Tak więc y, naprawdę y, bardzo jestem y, zadowolony, bo poszedłem przez przypadek zupełnie. E, w sobotę zobaczyłem plakat, że właśnie jest te, taki turniej. Cicho nie mógł dotrzeć na mecz, co dziwne, bo przecież Real grał, no ale ja, ja swoją skromną osobą e, reprezentowałem nasz blog, zrobiłem jakieś zdjęcia. Poza tym no, umieszczę notkę i pokażę parę, znaczy też umieszczę parę zdjęć. Też widzę, że na stronie Krakowni jest fotogaleria, więc pewnie będę mógł skorzystać. E, co jeszcze ciekawe, tylko powiem, wręczanie nagród, bardzo ciekawe. E, kto wręczał nagrody? No, trzeba powiedzieć, wręczał nagrody Tomek Johnson, czyli przedstawiciel Krakowi, dyrektor te, te, tej firmy Alpin, e, jakiś dyrektor. no i gwiazdy naszej telewizji, czyli Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Pakowski, czyli na pewno gracze Real Madrid sobie zrobili z nimi zdjęcie e, i na pewno są zadowoleni, że mo mogli dostąpić zaszczytu spotkania się z naszymi słowami. Ja to podejrzewam, że to i Szwakowski sobie yy, zrobi zdjęcia z graczami Realu Madryt. Yy, może w szatni wymienili koszulki. Albo marynarki na przykład. Yy, tak więc, yy, taki, taki dosyć niespodziewany, ale miły akcent dla, dla kibiców Realu. Szkoda, że nie mogliśmy wcześniej o tym też powiadomić. Szkoda, że nie widzieliśmy o tym wcześniej. Yy, no tak, mało, słabo było to rozrekomowane. Chciałem tylko powiedzieć, że na trybunach przeważali kibice Realu Madryt. Co cieszy. Yy, widać w Krakowie jest, jest, jest wierna w, baza wiernych fanów, skoro już nam na mecz drużyny poniżej 18 przychodzą i zdzielają swoje gardła. I Na koniec już tam zupełny jeszcze właśnie a propos pucharów trochę wspomnimy, ja chciałem wspomnieć o, o tym, co czeka nas właśnie jutro w meczu z Murcją. Kolejny trzeciowy rywal w pucharze króla realu, także wszyscy są postawieni w stan gotowości, wszyscy kibice myślę. Ale mm, chciałem powiedzieć od razu, że ja jestem spokojny o ten mecz, mm, bo y, to kwestia mentalności oczywiście będzie, y, aby, aby ich pokonać, a pod Mourinho y, o mentalność, y, z mentalnością nie mamy problemów. Y, poza tym y, zawodnicy tacy jak Benzema, Pedro Leon, Canales ma zagrać, y, prawdopodobnie zagra Las, bo nie, nie będzie grało o Alonso, Albiol powinien wyjść, po nieobecność Carvalho. Y, ci wszyscy zawodnicy mają po prostu coś do udowodnienia w tej drużynie i powinni no myślę, że dać sobie co najmniej, co najmniej 100% i yy, yy, yy, tak naprawdę to może być, <gry> aż trochę strach to mówić, ale może, możemy nie mieć problemu ze zwycięstwem po prostu, co by było już jakimś, jakimś osiągnięciem. Chciałem tylko powiedzieć, to co mówisz, że kwestia mentalna, to będzie oczywiście zgrywała dużą rolę, ale chciałem yy, powiedzieć, że Real przez to, co teraz w tym sezonie, jaki mocny jest, znaczy tak się wydaje, i gromi tych... Yy z Deportivo Santander to drużyny przeciwne, tak jak na przykład Barcelona dwa lata temu, rok temu jak przyjeżdżała do kogoś, Barcelona przyjeżdżała na jakiś stadion no naprawdę, było widać, że tamci zawodnicy nie chcą wygrać z Barceloną, znaczy nie, nie, nie wierzą w ogóle w to, że i dlatego na przykład wynikały takie sytuacje, że 5-0 w pierwszej połowie było. I teraz widzę to samo z Realem, że y, nagle wszyscy zaczynają się bać. To, to nie jest Anglia, to nie są Niemcy, to nie, jest, to, nie, to nie są Włosi, że nie ma respektu dla nikogo. Tu na, naprawdę widać, jak, jak, jak bardzo szanowane są te kluby, co też sprawia dużo kłopotu, y, kibicą na przykład przeciwnej drużyny Realu czy Barcelona, no bo nie widzi w ogóle zaangażowania swojej, swojego zespołu, bez wiary jak się wychodzi, no to nie, nie, ma, nie ma jak wygrać. No i teraz jak to jest coś innego, jak Pellegrini był, no i Real niby dobrze grał, ale każdy się, nikt nie, nie, nikt nie brał na poważnie tego, znaczy to było takie, że dobra, do, gram dobrze, ale tracimy trzy bramki, tak? I cztery, trzy wygrywamy. No to jak jechali na tego ligowca, no to ten trzecioligowiec wiedział, że i strzeli jakiegoś gola. A teraz już jest wiadomo, że to jest poważna drużyna i już te drużyny wychodzą takie, że no nie wiedzą co robić i też myślę, że odwróciła się w ogóle sytuacja teraz, to nie Ra w ogóle już musi jakby mentalnie nadrabiać i że musi się ambicją wykazywać, tylko te, te drużyny już same jakby też, to, to co Mourinho mówił o Barcelonie, że yy, drużyny się podkładają dla Barcelony, to, to ja teraz zauważam jakby yy, przeciwną stronę, tak, że... Dla Realu jakby jest łatwiej, a Barcelona no raz, że nie ma formy, bo tak samo by było, gdyby miała formę, że to, tak, tak, tak samo by to wyglądało. Tak więc myślę, że to będzie spokojny, nie wiem, pięć goli Ronaldo strzeli, czy tam Higuain, nie wiem. No właśnie, Ronaldo zagra, Higuain nie zagra, e, bo będzie grał Benzema, prawdopodobnie przynajmniej. E, ale Ronaldo oczywiście zagra, bo on, bo on nie, nie przepuści żadnego meczu, więc to ale może być naprawdę problem dla, dla, dla Murscy. Czy Dudek zagra? Nie, zagra Casillas. Pytanie, Pytasz dlaczego? Dlatego, że jest najlepszy, tak powiedział Mourinho. A Dudek naprawdę nie, nie będzie grał? Już nie ma szans? Ja myślę, że y, właśnie pozostawienie w bramce Casillasa to jest taki sygnał od Mourinho, że on poważnie bierze ten mecz. Y, I o ile może sobie pozwolić na Benzemę, Pedro Leona czy Canalesa, to tutaj chce dmuchać na zimne. Być może w rewanżu, jeżeli będzie wynik wysoki, to Dudek zagra, ale tak naprawdę, jeżeli nie będzie kontuzji Casillasa odpukać, nie widzę szans, żeby Dudek w tym sezonie sobie pograł, póki przynajmniej nie będą jakieś rozgrywki rozstrzygnięte. To co, Jurek wraca do Polski? Ja, ja, ja myślę, że, że wcale niekoniecznie, Jurek świetnie się ma w Madrycie, dla niego to jest idealna ale jest, sytuacja. Ale on mówił, że chce grać. E, w golfa chyba. W golfa to może sobie ha, grać w, w, w Madryt. <laughs> Także kończymy ten podcast, zapraszamy na mecze Pucharu Króla, zapraszamy do głosowania na bramkę kolejki w Primera Division. Wkrótce właśnie, jeżeli jesteście zainteresowani tym, tym mini-turniejem na Krakowie, wkrótce pojawi się notka na ten temat. Zapraszamy do czytania, e, komentowania. I komentowania, szczególnie komentarze, dyskusje na blogu, to jest to, co jest najlepsze. To, to, to jest e, sól po prostu e, kibicowania. I e, chciałem powiedzieć, że pozdrawiam jeszcze Dawida z tego miejsca, mam nadzieję, że ma e, dobrą pogodę, y, na, no tam gdzie jest. Nie, że nas słuchaj, niedługo on dołączy do podcastu i zda jakąś relację z tam gdzie jest. Tak, może, może jakaś niespodzianka yy, się trafi przy okazji. Yy, także na dzisiaj już dziękujemy serdecznie yy, za, za tą kolejną godzinę z, spędzoną z blogiem Johnny Cichonio. Zapraszamy na następny podcast. Do usłyszenia. Do zobaczenia.